Przeglądy, kontrola i profilaktyka to są... Te warunki, które no, przekładają się na sprawność, niezawodność maszyny, mhm. oprócz oczywistych przeglądów po określonej ilości motogodzin, co znane jest w każdej właściwie marce maszyn rolniczych, czy to ciągników, mhm. czy to kombajnów. Istnieje również ekspert czek znany w John Deere dotąd, tylko w kombajnach. Teraz ekspert czek wchodzi również do traktorów. Rozmawiam z Panem Piotrem Grabińskim na ten temat i panie Piotrze, przede wszystkim na czym Czym polega ekspert-check? Co to właściwie jest? Czym to się różni od zwykłego przeglądu? Ekspert-check, raz że to słowo ekspert, no bo check normalny to jest sprawdzenie, tak? Ekspert, czyli dealer deleguje osobę, nazwijmy to mocną, wiedzowo-technicznie, przede wszystkim diagnostycznie, tak? Żeby zajrzał w te zakamarki maszyny, gdzie normalnie nie zaglądamy w ramach normalnej obsługi. No bo w obsłudze po prostu kontrolujemy co, poziomy płynów tak, wymieniamy te płyny, wymieniamy filtry i tak dalej, Robimy oględziny bardziej wizualne i słuchamy czy coś nie stuka. Na przykład, nie? Natomiast tutaj idea jest taka, żeby każdą funkcję sprawdzić, czy ona działa czy nie działa, włączyć ją i wyłączyć, zobaczyć czy ona działa, ale dwa, zajrzeć w głąb każdej części czy każdego podukładu, na przykład skrzyni biegów, tak? Normalnie nikt nie mierzy, nie wiem, ciśnienia przekładni, tak? Po prostu ciągnik jedzie, to jest ok. Więc idea jest taka, żeby zajrzeć do tej przekładni. Staramy się wybrać takie punkty pomiarowe, które po dwóch, trzech pomiarach mówią w jakiej kondycji jest przekładnia, tak? no W przypadku przekładni no to najlepszy punkt pomiarowy to byłoby zajrzeć. Niekoniecznie, niekoniecznie. No zajrzeć to też zajmuje czas, nie? To idea też polega na tym, żeby ten ekspertczek nie trwał kilka dni, bo to też jest przez tej maszyny. Natomiast są takie parametry charakterystyczne, jest przewidziana specyfikacja, tak? na przykład ciśnienie systemowe w przekładni, czyli pompa w przekładni, żeby ciągnik jechał, musi wygenerować na przykład 20 barów. tak? Jeżeli tych 20 barów nie ma, no to znaczy, że mam jakiś problem, być może jakiś przeciek. Teraz podpinamy się pod ten port, mierzymy na, na przykład w wysokich obrotach, jest 20 barów jest ok, zakładamy, że przekładnia jest sprawna żeby to potwierdzić, wpinamy się w kolejny port smarowanie, tak? to jest taki punkt tak jak u człowieka jest EKG, jakieś tam echo serca i tak dalej, czy temperatura ciała to te takie ciśnienie, smarowanie i systemowe to są takie dwa główne wyznaczniki kondycji maszyny, kondycji przekładni. podpinamy się i widzimy na przykład że załączając bieg numer 4 Ciśnienie smarowania mi wzrasta. Co to oznacza? Oznacza to, że jest jakiś przeciek, tak? Czyli ciśnienie ucieka na przykład ze sprzęgła czwartego, na przykład do ciśnienia smarowania, I w związku z tym podejrzewamy czwórkę o awarię. Jeżeli stwierdzimy, że na czwórce nam to ciśnienie wzrasta, to w tym momencie jest sygnał, że może warto się podpiąć właśnie w port stricte od tego sprzęgła czwartego i zmierzymy i się okazuje, że ok, pompa daje 20 barów, ale to sprzęgło przy załączeniu ma tylko 17. Gdzieś może spęknięcie, ucieka olej. Tak? I takich punktów staramy się znaleźć jak najwięcej, żeby ocenić, oszacować w jakiej kondycji są podzespoły. Skończyć finalnie z listą rekomendowaną części. I dopiero po takim ekspertczeku klient dostaje rekomendacje, które komponenty sprawdzamy dogłębnie, właśnie rozbierając je, tak? zaglądając w dogodnym dla, dla klienta czasie, najlepiej zimą żeby doprowadzić maszynę do ładu i faktycznie tą wizualną ocenę już nawet w środku przeprowadzić. Wcześniej wspominał Pan o tym, że tego typu testy mają na celu nie tyle zdiagnozowanie gotowej usterki, gotowych errorów, które tak jak w komputerze nam się pojawiają i sygnalizują, że coś nie działa, tylko bardziej warningów, tak? Tych jakby zapowiedzi, że lada chwila coś nastąpi. tak. Jak to działa, jak to współpracuje przecież z siecią Waszego JD Linka, dzięki któremu jesteśmy w stanie zdalnie śledzić no, praktycznie wszystkie parametry pracy? Ciągnika. W ramach tego programu Expert Alerts, czyli alarmy eksperta, JD Link jest warunkiem koniecznym i teraz JD Link widzi różnego rodzaju dane. Oczywiście fabryka ma największy poziom dostępów, oczywiście po akceptacji klienta, bo też tutaj trzeba pamiętać, że prawo europejskie jest takie jakie jest i są, jest ochrona danych osobowych. W związku z tym fabryka na poziomie inżynieryjnym ma określony dostęp i widzi najwięcej tych parametrów. My jako oddział czy importer widzimy ciutkę mniej, tak jak dealer. Ekspert Alert działa w ten sposób, że to inżynier w fabryce. Monitoruje przekładnie, tak? Czy na przykład czy maszynę i on widząc wszystkie parametry, o których może dealerowi albo importerowi, albo klientowi się w ogóle nie śniło, a one są gdzieś w sieci i wędrują w tym JD-linku, są dostępne. Oglądając ten parametr i jego wartość stwierdzi, że tutaj jest ryzyko uszkodzenia na przykład. Nie? Czyli mówiąc różnica jest taka, że ekspert Check jest sprawdzeniem jednorazowym praktycznie na miejscu, bo u dealera, czyli niedaleko, mhm. a Expert Alert jest permanentnym monitoringiem, ale nie przez dealera, lecz przez samą fabrykę tak. na drugim końcu świata. Tak, przez producenta. Tak, Takie centra centra, powiedzmy, znajdują się, jedno jest w Waterloo w stanie Iowa w Stanach, drugie jest w Mannheim, czyli w Niemczech. I tak faktycznie są dedykowani ludzie, którzy monitorują te maszyny cały czas. Czyli teoretycznie jest możliwa sytuacja taka, że dzięki tym alertom będziemy mieli pewne ostrzeżenia o nieprawidłowej pracy podzespołu mhm. i będziemy mieli prognozę, że no, powinien się rozsypać albo przestać działać prawidłowo w najbliższym czasie jest Dobrze. możliwość przygotowania się na to i przywiezienia klientowi tak. już nowej części. Tak, obserwujemy parametry. Oczywiście parametr, zanim się pojawi kod błędu, musi być w jakimś zakresie tak, tak zwanym valid, czyli ważnym, tak, A, albo poprawnym. Jeżeli obserwujemy jakiś trend, że ten parametr się zbliża do, niebezpiecznie do granicy, gdzie jest kod błędu się pojawia, no to na podstawie danych historycznych i tego trendu yy, jesteśmy w stanie przewidzieć, tak się mówi ładnie za matematykę, aproksymować, tak? czyli oszacować za ile przekroczę granicę krytyczną, gdzie będzie kod błędu, a co dalej, no może dalej pojawia się uszkodzenie, tak, więc... więc lepiej wymienić za 5.12, niż czekać aż się zepsuje. Tak, dokładnie, więc idea jest taka, żeby oszacować kiedy to nastąpi w godzinach pracy, tak, tej maszyny, na przykład za 30 godzin, nie wiem, powiedzmy aktuator od sprężarki zatnie się, albo przekroczy limit, to skutkuje awarią sprężarki. Panie dealerze, proszę, numer seryjny maszyny taki, lokalizacja taka i taka, numer katalogowy sprężarki taki, proszę jechać, wykonać wymianę. Albo przynajmniej zabezpieczyć te części pod tego klienta na magazynie. Żeby, jeżeli pojawi się już awaria, to żeby zareagować jak najszybciej. Nie? No ale jak już jesteśmy przy częściach, no to części oryginalne z reguły są najdroższe, więc no, trudno oczekiwać tutaj, żeby firma zgadzała się na to, że rolnik kupi sobie części na popularnym serwisie aukcyjnym. No, domyślam się, że można korzystać tylko i wyłącznie z Waszych części. Czy są jakieś sposoby, żeby cena tych części nie była aż tak zabijająca? Ważna rzecz jest taka, że ideą i ekspert czeka samego w sobie i ekspert alerta <śmiech> jest, po pierwsze, ekspert check daje mi pewien czas na zakup tych części, bo ekspertyzę robię zazwyczaj zimą i naprawia maszynę zimą. To jest raz, czyli wyprzedzenie w czasie. A dwa, ekspert alert też wyprzedza fakty w czasie, czyli daje dealerowi i klientowi lepsze warunki zamówienia części. Jeżeli mam lepsze warunki zamówienia części, to te części będą tańsze, tak? Bo robię coś w sposób zaplanowany zeprzedzenia. A nie awaryjnie na A nie na wczoraj. awaryjnie na wczoraj, nie? więc raz, że koszt transportu chociażby jest, jest, jest niższy, tak? I teraz te części są tańsze, te części oryginalne. Ale jeżeli mamy na przykład klienta, który ma uboższy budżet, są inne alternatywy rozwiązania, na przykład części z gatunku Reman, czyli regenerowane takie też dopuszczamy w okresie gwarancyjnym i poza okresem gwarancyjnym stosujemy części Rymana, tak? czyli na przykład regenerowaną turbosprężarkę regenerowany rozrusznik tak? cokolwiek ewentualnie przy starszych maszynach, które już no, no nie są objęte gwarancją mamy też rozwiązania tak zwane niskobudżetowe czy tzw. popularnie zamienniki ale certyfikowane przez Dira one nazywają się u nas All Makes, czyli części do wszystkich marek, to znaczy do starszych John Deere'ów lub do obcych marek. U naszego dealera też można kupić na przykład części do New Hollanda, czy do Case'a, czy do Class'a. Są one dostępne tak samo jak w Granicie, czy w Grenay i tak dalej, więc staramy się dopasować poziomem cenowym do wszystkich możliwych portfeli.